Jest Pan częstym gościem w Meksyku, w ojczyźnie kukurydzy. Czy nasza polska kukurydza, którą widzimy tutaj na smolickich polach w dłoni, czy jest tak samo ładna jak meksykańska, czy może już ładniejsza? Dla mnie hmm. Hmm, każda kukurydza jest ładna i to czasami tak dowcipnie, Opowiadam o tym, że Pan Bóg ją w pierwszym dniu tworzenia stworzył, kiedy, stworzenia świata, kiedy jeszcze był w pełni sił, sił, sił twórczych. Więc ta kukuryda różni się, do no, tak jak my i my ludzie, i kolorem ziarna, bo mamy od białej, poprzez, dosłownie, poprzez żółtą, czerwoną, aż do, aż, do, aż do czarnej. No ale przede wszystkim różni się długością okresu wege wegetacji. Ujmujemy to z liczbą V. Pod tym względem kukurydza uprawiana w Meksyku jest zasadniczo różna od kukurydzy uprawiane tu w Polsce czy w naszej strefie geograficznej w Europie. Właśnie tą liczbą V, ponieważ u nas uprawiamy odmiany o liczbie V powiedzmy sobie do 310, natomiast w Meksyku, zaczynają dopiero od FAO 400 Nasze tutaj kukurydze, które tutaj mają po mniej więcej 2,5 metra, ponoć na Podlasiu była kukurydza 4,20 20, To w takim razie kukurydza, która ma FAO na poziomie 500, do jakiej wysokości dorasta? Jest pytanie, czy ona zdąży wykazać pełny swój potencjał produ produkcyjny. Raczej bym powiedział, że nie. I ta kukurydza, gdyby była tu wysiana liczby FAO 500 a miałem taki jeden przypadek, bo przejeżdżałem, gdzieś to było na pograniczu Mazowsza i Podlasia, przejeżdżałem to było już początek września, zatrzymałem się przy kukurydzy, bo akurat widziałem rolnika chodzącego obok na polu, a zainteresowało mnie to, że ta kukurydza wtedy z, y, zabierała się, kolokwialnie mówiąc, do kwitnienia ja mówię, co ten rolnik zrobił? No już no, no, początek września, a kukurydza mu dopiero zaczyna wiechy puszczać. Zatrzymałem się, pana to pole, a moje. Dlaczego pan tak późno tą kukurydzę posiał? Panie, ja ją posiałem tak, jak piszą w książkach, mówię, nie? w końcu kwietnia. Ja mówię, niech Pani pan nie odpowiada, skąd do kukurydzy? A ktoś mi polecił z Węgier taką dobrą. I po nic do, do kłębka odnalazł tam jeszcze etykietę. Ja dopiero u siebie sprawdziłem, to była liczba V500. I proszę mi wierzyć, że ta kukurydza wcale nie była wyższa w tym mom momencie, jak, jak wrzucała wiechy. A ona już od wrzucenia wiech to mogła jeszcze, jeszcze urosnąć gdzieś 25, może, może, może 30 centymetrów. Czyli mogła osiągnąć gdzieś najwyżej 3 metry. Co, co ma się nijak do naszych kukurydz, które potrafią w tych samych warunkach, odmian tak zwane średnio późne, liczba F 270 potrafią właśnie do, tych, do wysokości 4 metrów dorosnąć. Po prostu inna faza e, sie, długości dnia i każda e, liczba fao potrzebuje innej długości, długości dnia i tego się nie da tak mówić żywcem, żywcem przenieść, że, że z tego momentu ja będąc na wycieczce, prywatnej wycieczce w Peru e, w, w rejonie jeziora Titicaca z literatury wiedziałem, że tam są jest jedno z centrum pochodzenia nazwijmy to kukurydzy inkaskiej. Titikaka Precoz na przykład, to taka y, kukurydza Titikaka wczesna. Więc ja skolekcjonowałem tam parę tych odmian ziarniaków, nawet na rynku, gdzieś y, później w Cusco, gdzieś takich. Tak, bo, I y, no, już wtedy jeszcze nie byłem profesorem, ale wiedzę już taką powinienem mieć, samokrytycznie mówię, że ja tę kukurydzę wysiałem u siebie w szklarni. Wysiałem ją w kwietniu, ona zaczęła rosnąć, a szklarnię mam wysoko, 3,5 3, 3, metra. Ona zaczęła rosnąć, no to, no to otwarłem dach, no to ona sobie wyrosła pod ten dach. Był lipiec, był sierpień, a ona dalej rosła. Musiałem użyć takich bambusowych tyczek, żeby się nie przewracała. I był początek września, zaczęła puszczać, tak jak ta kukurydza tego rolnika na Mazowszu. I wtedy dopiero no ja po prostu złamałem podstawę. Ta kukurydza nie mogła być wysiana u nas w końcu kwietnia i wystawiona na tą długość, długość dnia. Ja powinienem ją sztucznie zaciemniać i ten prosty zabieg by spowodował przyspieszenie jej kwitnienia, a tak to po prostu ten materiał został stracony. No, ale każda taka przygoda to jest też jakoś tam powiedzmy sobie niesie ze sobą jakąś naukę. Ale to jest też istotne doświadczenie, bo przecież mamy zmiany klimatu. W zeszłym roku przesunęliśmy się o dwie strefy klimatyczne na południe. W tym roku na szczęście nie i na szczęście mamy dużo deszczy, ale cały czas jednak to tak mamy z tyłu głowy, to tak kołacze, że ten klimat będzie się ocieplał i czy by przypadkiem nie iść w odmiany przeznaczone dla regionów bardziej na południe położonych od nas, czyli jednak nie wolno tego zrobić. Nie tak, wolno. tak, no oczywiście Hmm. Nie ma nic za darmo w hodowli, z natury rzeczy, odmiany późniejsze one po prostu mają bardziej rozłożone w czasie ten proces wzrostu, rozwoju, gromadzenia suchej masy, wytwarzania ziarna, nalewania się tego ziarna. Odmiany wczesne muszą to, to samo niejako robić, tylko dużo szybciej. Na większym gazie. Na, tak, na, na większym gazie. No i, i, i to skutkuje tym, że potencjał plonowania, biologiczny potencjał plonowania, ich jest niższy. Ale dla rolników trzeba, trzeba, trzeba czerpać z mądrości ludowych, a, a Taką mądrością są przysłowia, jedno z nich mówi, że lepszy jest wróbel w garści niż, niż gołąb na dachu, to co pewne jest. I Też używam określenia granicy ryzyka. Uważam, że ryzyko powyżej 20% w rolnictwie, szczególnie w pr przy produkcji mleka, kiedy rolnik ryzykuje całym swoim warsztatem, czyli oborą mleczną załóżnie. Jeżeli to ryzyko jest powyżej 20%, nie ma mowy, żeby wchodzić w takie ryzyko. Co, co to znaczy? To znaczy, że nie należy uprawiać takiej odmiany, która przynajmniej w jednym roku na ostatnie pięć lat miała wpadkę, jak to się mówi, czy okazała się na przykład za późna. Bo on to ryzykuje. A my w takim wypadku, jak chcesz e, takie ryzyko podjąć, to weź sobie tą gotówkę, co masz do stracenia, iść do kasyna, będziesz miał trochę jeszcze przynajmniej adrenaliny i, i, i, i jakąś przyjemność, a nie, a nie tym sam, samym swoim warsztatem ryzykować. A jakie są y, kierunki i wyzwania przed kukurydzami ze Smolic? My tu powiedzmy sobie, nie, nie wyznaczamy jakichś światowych trendów <grych> z pokorą. No. Jesteśmy po prostu jedną jedną ze średnich, czy, czy wręcz małych firm, jeżeli mówimy o skali, o skali światowej. Staramy się nadążać za światowymi trendami, a tam, gdzie się nam to udaje, to modyfikować te trendy do naszych tu potrzeb. Taką modyfikacją między innymi jest to, co wspomniałem tu przy prezentacji nowej odmiany, która jest kandydatem ewentualnie do rejestracji, że sięgnęliśmy po nowe materiały genetyczne, które dotychczas były uznawane w Polsce jako absolutnie nieprzydatne ze względu na swój długi okres we wegetacji. My te materiały wkrzyżowaliśmy do własnych materiałów hodowlanych i na drodze tej intensywnej selekcji, poświęcając temu bardzo dużo czasu i również fakt, że mamy możliwość korzystania ze szkółki zimowej w Meksyku, a więc uzyskania dwóch pokoleń w roku, udało nam się z materiałów, które oryginalne materiały, które mają liczbę vo 500 nawet 600, wyhodować pochodne linie tutaj które mają liczbę VO 250. A co w takim razie z genami odporności i tak zwanym genem odporności na suszę, czyli na okresowe niedobory wody? Mogę tak powiedzieć, że słyszałem o, o takich genach, ale raczej to są geny wprowadzane na drodze e, inżynierii genetycznej, czyli, czyli, czyli mamy w tym wypadku do czynienia z kukurydzą GMO. My staramy się na naszym polskim rynku, gdzie wiadomo, prawo mamy takie, jakie mamy, zabraniające uprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Czyli to by nie było do zrobienia bez technologii GMO? Potencjał w kukurydzy jest tak duży, że na drodze klasycznych metod hodowlanych można jeszcze wśród istniejącej, aktualnie konwencjonalnej nazwijmy kukurydzy zidentyfikować te genotypy, które nie tyle, że posiadają stricte jakiś gen konkretnie czyniący je odpornymi na suszę, ile sprawiającymi, że kukurydza jest lepiej przystosowana do okresu niedoborów wody. i Między innymi taką, takim sposobem jest u mnie tu przy pomocy właśnie kolegi Romana Warzechy i lokalizacji w Radzikowie jest to, że linie wsobne na samym początku hodowli, tak zwane S1, to nazywamy, ja wysiewam i w Smolicach i w Radzikowie właśnie u kolegi Romana w gęstości o 50% wyższej niż w praktyce rolniczej co to znaczy? Jak jest 80 tysięcy zalecana obsada roślin w uprawie na ziarno, to ja o 50%, czyli 120-125 tysięcy wysiewam po to żeby obserwować jak się te linie zachowują. Jeżeli taki rok jest, gdzie jest wystarczająco opadów, to ten, ta odpowiedź jest, powiedzmy sobie nie taka jednoznaczna, ale przy niedoborach wody, tak jak miało to w zeszłym roku, to proszę mi wierzyć, że w tych kilku tysiącach, no bywało, że nawet je, 11 tysięcy takich obiektów jest do oceny, w tych 11 tysiącach znajdzie się 3, 4, daj Boże 5% takich genotypów, które jakby sobie nic nie robiły z tej suszy. Po prostu w tej dużej gęstości one nie tylko te brzeżne rośliny ładnie znamionują, kolby kwitną, ale również w środku rządka równocześnie pięknie to wszystko kwitnie. O czym to świadczy? Ja mam potencjał taki, że mimo niedostatku wody Właśnie znamionowanie jest tym takim pierwszym wskaźnikiem tolerancji na ewentualnie suszę, bo znamiona to jest 85-86% wody. Więc skoro tej wody jest tyle, żeby te znamiona mogły wyjść, to znaczy, że, że tej wody nie brakuje. Tak, bo pierwsze, jak jest susza, to kwitną wiechy i nie ma znamion. Stąd wiechy czasem przepylą, później przyjdzie deszcz i kukurydza wypuści znamiona Ale nie ma już jej co zapylić, bywają także, że u rolników plantacje są puste, nie zaziernione. Dlatego właśnie, że wiechy przepyliły, a nie było znamion bo znamiona potrzebują więcej wody i dlatego te genotypy, te odmiany, które mimo niedoboru wody potrafią równomiernie znamionować, ładnie i silnie. Ja to, my to nawet używamy takiego, takiego określenia silking power, siła zna, znamionowania. Ja się tego nauczyłem jeszcze w czasie stażu w 1980 roku w Kanadzie, tak w firmie Pioneer byłem. To właśnie taki był jeden z podstawowych kryteriów selekcyjnych ten, w kierunku tej, tej, tej, tej siły znamionowania że to pokazywało właśnie przystosowanie do tych okresowych niedoborów wody. Także do, wracając do, do pytania, stricte takich genów zidentyfikowanych nie mamy. Jak na razie staramy się metodami konwencjonalnymi y, znaleźć te plus warianty, y, bo kukurydza jest y, jeszcze gatunkiem, gdzie zmienność jest praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, wręcz niewyczerpana. Jak jeden z guru kukurydzianych y, doktor Prek powiedział, że w dalszy postęp hodowlany kukurydzy wydaje się to być raczej limitowane wiedzą, talentem hodowców i nakładem na hodowlę niż potencjalnymi możliwościami rośliny. W tej roślinie drzemią ogromne pokłady jeszcze do wykorzystania.